Wszyscy ludzie, których spotykasz, to anioły i demony. Anioły schodzą z nieba. Demony wychodzą z piekła. Jezus nadchodzi. Koniec. Będziemy żyć wszyscy.